Weszli uzbrojeni w pębny wersy, koledzy dali za wygraną, więc jak to jest, że pytają, czy jak dziś nagrają z nimi będzie tak samo? Nie, za długo się zaplałem w tym pachnie, żeby na tacy dziś wam podać to, co znalazłem na dnie. Wybaczcie, wszedłem w tera w grę jako Zeus, nie, Jezus.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 Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu Więc opuściliśmy Shire Żeby zostać Jedi Neverland Fantazy science fiction Muzyka i aktualności Każdy czwartek o 20:00. O Głodni? Chodźmy coś zjeść Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8.30. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz. Piątek daleko, a Ty chcesz już tańczyć? Włącz Aferę. W każdą środę. O 23.00. Audycja Tańcy Hulanki.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 Tutaj audycja tańcy hulanki przy mikrofonie Martyna Michałowska po przerwie związanej z różnymi perturbacjami zdrowotnymi udało mi się wrócić do tańców hulanek na żywo, co bardzo mnie cieszy, bo jednak audycja czy to nagrywana, czy po prostu oczywiście też lubię słuchać miksów nieprzerwanych niczym głosem ale jednak tak z mojej perspektywy miło tutaj zaprezentować muzykę świeże, różne dźwięki tutaj wam, drogim słuchaczom i słuchaczkom. No i też o wiele lepiej słucha się, przynajmniej mi, muzyki w radiu niż na głośniczku w domu, ale może to jest kwestia tego, że powinnam zainwestować w jakieś lepsze nagłośnienie. Tak czy inaczej, lepszy sprzęt do słuchania muzyki, ale rozpoczęłam dzisiaj przechodząc do meritum od składanki, która ujrzała światło dzienne już półtora miesiąca temu i będzie to, jest to składanka Wish This Was Unreal przez, wydana przez label Menas Progressive. Label, który dopiero stawia pierwsze kroki, a za którym stoi ekipa związana z audycją pod tą samą nazwą, która ukazuje się, odbywa się w radiu Rins France co jakiś czas. No i właśnie, jest to taka pierwsza, jest to pierwszy, pierwsze wydawnictwo od tego labelu Siłą Rzeczy. Mamy tutaj do czynienia ze składanką, tak jak mówiłam, Wish This Was Unreal. No i ta składanka nosi taki tytuł, dlatego, że tak nazywa się także fundacja, która pomaga osobom zmagającym się z rakiem, a także z białaczką. No i właśnie, E, osoba, która też była związana wcześniej z kolektywem e, menas Progressive, e, niestety e, odeszła. No i właśnie um, tutaj e, ta składanka. Um, Dochody z niej mają być przeznaczone na fundację, na walkę właśnie z tymi chorobami. No i tak, upamiętnia, ta składanka upamiętnia Dunię, bo tak miała na imię. No a my posłuchamy z niej jeszcze trzech kawałków z tej składanki właśnie. No i na pewno warto obczaić, mamy tutaj aż 20 kawałeczków. Naprawdę cała śmietanka, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną francuską i nie tylko, bo są tutaj artyści ze wszystkich stron świata, ale jeżeli ktoś lubi Rince France, to będzie na pewno, to powinien koniecznie sięgnąć po ten krążek. Trochę więcej o tym, kogo tam znajdziemy. Eee, może, albo dobra, teraz. Eee, bo trochę już tutaj długo wam gadam, a muzyka czeka. Eee, może opowiem trochę więcej o tym po kolejnym kawałku. Eee, będzie to utwór od eee, DJ-a i producenta kryjącego się pod pseudonimem King Dudu. Du du du. eee, utwór Pasto Digital, digital. Eee, przed nami. A za chwilę wracam. O! Dudu za nami w takiej bardzo spokojnej jak na niego odsłonie, uh, utwór Past pa, Digital, który um, tutaj ukazał się na składance Wish This Was Unreal, um, wydanej przez Menas Progressive. Przypominam, pierwsze wydawnictwo od tego labelu. Um, no i jeszcze dwa utwory przed nami, ale naprawdę zachęcam do tego, żeby sięgnąć po ten krążek, 20 kawałeczków, tak jak wspominałam wcześniej. No i mamy tu pełną rozpiętość, bo i mamy trochę szybszych um, takich, techno brzmień niemalże gdzieś w stronę Gaberu idących, ale też jest sporo właśnie basowych, gdzieś noise, industrial, wszystko tutaj można znaleźć, a do tego jest całkiem spora reprezentacja artystów i artystek związanych z tak zwanym globalnym południem, a zwłaszcza z Ameryką Południową. No i tak, tu chociażby tutaj pojawia się entranias, od którego Zaczęliśmy i zaczęłyśmy... Teraz zastanawiam się, co powiedziałam na, ten, na, na jego temat wcześniej. Jednak ta godzina nie służy do końca myśleniu, czasami stwierdzam. Ale cóż, Entranias pojawia się tutaj ze swoją twórczością. Człowiek, który jest jedną z ważniejszych, jak nie obecnie najważniejszą postacią sceny muzyki elektronicznej Ekwadoru a oprócz tego jedną na pewno z najważniejszych obecnie, um, jeśli chodzi o tę undergroundową, czy już nawet nie do końca e, tylko underground, en, undergroundową e, muzykę elektroniczną e, właśnie z tego kontynentu, e, czyli z Ameryki Południowej, a pojawiają się też tacy e, artyści jak chociażby Lina Pary, e, jak e, chociażby e, tutaj e, także osoby sięgające e, po e, a tak, także Racing No jak osoby sięgające e, po m, brzmienia e, właśnie e, z Ameryki Południowej, e, to jest to, co mnie najbardziej jednak gdzieś tam interesuje. E, chociażby Seven Beats. E, naprawdę, koniecznie, koniecznie zaglądajcie, e, rzucajcie uchami. Ucha uszami, e, Tak, mózg jednak to nie do końca e, tutaj e, tak odpowiednio działa. E, no i też pojawiają się takie wątki jak muzyka, e, gdzieś tutaj bubbling, eksperymenty z, tą, z tym gatunkiem e, gdzieś tutaj się przewijają. No i tak, teraz przed nami e, właśnie utwór, który nawet jest nazwany Vision Bubbling. E, za nim stoją No Salt i Brugis, a później e, kawałek, od producentki Missy Da Kant zatytułowane Hadikt. Za nami dwa kawałki, jeszcze dwa kawałki, prosto ze składanki od Menas Progressive. Wish this was unreal. I najpierw, to był utwór od duetu No Salt i Brugis zatytułowanym Vision Babbling a później Missy da Kant i kawałek Hadikt. No i przechodzimy, będzie trochę szybciej, coraz bardziej energicznie. W końcu audycja tańcy hulanki, więc tanecznie to jest to, czego możecie spokojnie oczekiwać od muzyki, która tutaj się pojawi. No a tak, to na pewno to, że jest ta, to muzyka taneczna, to na pewno bardzo tutaj zgadza się w kontekście kolejnego artysty, który pojawi się w tańcach hulankach. Epka, która ukazała się miesiąc temu, nosi tytuł Skuma i przed nami sam gest z, kawał z dwoma kawałkami. Tutaj będzie obiecana muzyka basowa i nie tylko. No i mam nadzieję, że nie będziecie mogli usiedzieć przy radioodbiornikach tak jak ja. Najpierw a guy with a gun w nawiasie Gunman uh, i później uh, kawałek uh, Badman Forward. Słuchamy sam gest. nami dwa kawałki prosto z najnowszej epki od DJ-a i producenta kryjącego się pod pseudonimem Sam Guest prosto z Warszawy. Epka nosi tytuł Skuma EP. No i kawałki, których posłuchałyśmy, posłuchaliśmy to A Guy With A Gun, a później Batman Forward. No i rozkręcamy się coraz bardziej. Na trochę zostaniemy w muzyce basowej, ale zmierzamy później do takich klimatów wręcz w nawiązujących do muzyki Raptor House. Teraz skaczemy prosto z Warszawy na drugą stronę Atlantyku, prosto do miasta Meksyk, skąd pochodzi artysta? kolejny artysta, także DJ i producent kryjący się za to pod nazwą... 1 jeden, o, 1 o, jeden, o czy też można nawet tutaj może po angielsku, może po hiszpańsku e, przeczytać, e, ale warto na pewno zwrócić na niego uwagę już nie raz, nie dwa e, pojawiał się w audycji Tańce Hulanki. No i jest to artysta, e, który wreszcie wydał e, powiedzmy, że pełne wyda własne wydawnictwo dla labelu Tratratrax z Kolumbii, gdzie wcześniej przewijał się, oczywiście w remiksach na składankach tegoż labelu nieraz nie dwa. To jest też artysta, który naprawdę bardzo często, regularnie wydaje nowy materiał. Zawsze jest to twórczość na poziomie no, nie do końca za każdym razem oczywiście coś wpada w ucho, ale naprawdę jest to bardzo ciekawa postać One O O One Przypominam, warto na pewno go poszukać. On już w tym roku wydał chyba. Trzy epki, jeśli pamięć mnie nie myli. Tak, trzy właściwie. no Gdzie też stara się eksperymentować z różnymi gatunkami muzycznymi, bo on sięga właściwie po wszystkie left-fieldowe podgatunki muzyki elektronicznej. Techno, breaki gdzie i wszystko pomiędzy. Też po te cięższe odmiany muzyki elektronicznej sięga właściwie. Oprócz tego tutaj pojawiają się gatunki związane z regionem, z którego on pochodzi. Zarówno dębu, zarówno salsa. No i oczywiście nie tylko. No i tutaj na epce, którą wydał dla Tra Tra Trax, także to się dzieje, także miesza różne połudlatynowskie gatunki muzyczne z muzyką elektroniczną. Tutaj mamy muzykę od Tribalu po Tech House, hard groove, znowu trochę basowej muzyki ale także sięga po, po właśnie różne dębołowe, po dębow po baile funk po changę, e, czyli tutaj ten raptor house czyli gatunek nawiązujący właściwie stworzony przez artystów z Wenezueli pojawi się w jego wykonaniu mamy też tu gości bo chociażby Lost właśnie z Wenezueli jak już o tym mówię, także um, producent Danza czy też DNZA um, tutaj. No i on um, akurat na featuringu pojawi się w kawałku, um, który przed nami. Um, utwory z tego krążka um, wydanego dla tra -tra, przez Tratratrax um, mają po prostu numerki um, od 1 do 6 um, i każdy ma podtytuł. Um, Krążek nazywa się Tribalista, a przed nami najpierw utwór numer cztery, Abismo, gdzie pojawia się Danza, a później utwór tytułowy um, i słuchajmy, 1 O 1 O przed nami. O, czy też 10010 one, oh, oh, one, oh, z dwoma kawałkami prosto z jego ostatniej epki wydanej przez label Tratratrax Epka nosi tytuł Tribalista, za nami kawałki Abismo, czyli numer 4, a później utwór tytułowy, czyli numer no, a my przechodzimy dalej i właśnie ten ostatni utwór, czyli Trybalista, tutaj był taką trochę zapowiedzią tego, co dalej pojawi się w Tańcach Hulankach. No i teraz posłuchamy epki od artysty kryjącego się pod pseudonimem El Mago. Jest to... Artysta, który jest bardzo, też bardzo ważny dla muzyki elektronicznej Wenezueli lat 90. i nie tylko, artysta, który związany jest z hmm, właśnie tą całą kulturą, sound systemową, kulturą e, Minitekas e, tak zwaną, e, no i on rozpoczynał e, rozpo, rozpoczął swoją karierę powiedzmy w latach 90. Niestety później, gdzieś właśnie około 1999 roku, on stracił większość swoich nagrań, bo w miejscowości, w której tworzył, on niestety doszło do powodzi. Jest to miejscowość La Wahira, czyli takie miasteczko na obrzeżach Caracas, trochę na północ od miasta. Miasta. Tak, miasto, które jest miastem portowym. No i tak jak w Caracas w latach 90 także ta scena muzyki elektronicznej prężnie działała. Zachodnie Caracas, to tam właśnie rozpoczynali swoją działalność i, i ten cały ruch sąd systemowy. Tacy artyści związani z gatunkami Street House i Raptor chaos y, tworzący te gatunki właściwie, jak DJ Babatrz, DJ Deep RH i inni. Natomiast El Mago tworzył coś trochę innego, trochę inaczej podchodził, trochę inną muzykę elektroniczną tutaj proponował, o wiele bardziej taką pod wpływ, o wiele bardziej muzykę pod wpływem tych różnych brzmień afro karaibskich tutaj wplatał do swojej twórczości muzykę spod gatunku soka gdzieś wokale hiszpańskie w języku hiszpańskim sięgał po to wenezuelskie merengue po funk, później także wplatał do swojej muzyki co też będzie słychać za chwilę dźwięki chociażby rodem z Italo Disco nawet. Sam swój gatunek nazwał Techno, tech, tak, techno Street I, i teraz przed nami dwa utwory z tego, co udało się właśnie temu artyście zrestaurować, czy odrestaurować. Gdzieś tutaj tak wrócił i, i próbował odtworzyć to co on tworzył wcześniej. No i tak, jego epka ukazała się nakładem labelu AK. Jest to label, za którym stoją um, producenci i DJe Fran i NAP. E, tutaj już w tym labelu polecam też zaobserwować go e, na, na Bandcampie Sonido AK, e, AK pisane przez C. E, tutaj oczywiście, e, no i tutaj mamy tylko kilka na razie wydawnictw, raz na dłuższy czas raczej ukazują się, ale polecam e, obserwować Sonido AK, Bandcamp. Com. tutaj obczajajcie, w tym labelu ukazali się tacy artyści, chociażby jak DJ Irwin, także DJ Babatr, a tu jeszcze dodam, że też doczytałam właśnie, że El Mago, który przed nami, wpłynął na, na kolejne, oczywiście na kolejne pokolenie twórców, ale między innymi właśnie na to, co robi DJ Irwin. Także bardzo ciekawa pozycja, Dostać muzyki, sceny muzycznej Wenezueli, więc jeżeli spodoba wam się to, co zaraz usłyszycie, to koniecznie obczajajcie label AK. A przed nami epka zatytułowana po prostu Techno Street i El Mago, dwa utworki. Najpierw to będzie Mixing with El Mago, a później Kisiera Gritar przed nami. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Yo, production. Follow the leader. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. polo lira lida lira niestety tutaj muszę troszkę zagadać utwór. Już będę się z Wami żegnała. Za chwilę kolejny utwór od El Mago, tak jak zapowiadałam, a jeszcze później myślę, że uda nam się tutaj wcisnąć w Tańcach Hulankach najnowszy singiel od, od DJ-a, także dj producenta Alkun, prosto z Amsterdamu utwór Through the Late Night. Więc tak troszkę zapowiadany E, nutki, e, w klimacie Batidy, e, to przynajmniej tyle. E, nie udało się zagrać e, wszystkiego, co bym chciała. Troszkę tutaj zagadałam e, jednak za dużo, e, ale mam nadzieję, że podobało Wam się to, e, co wybrzmiało w audycji Tańce Holanki. Słyszymy się za tydzień e, w Radio Afera. E, zostawiam Was już z muzyką. E, dobranoc. Przy mikrofonie była Martyna Michałowska. montaña más Tal vez un dia comprenderán Tal vez un dia comprenderán Aprenderán